Zacznijmy, pomódlmy się. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, wspomagaj naszą słabość, aby w tym, co chcesz do nas mówić, aby można było znaleźć Twoją wolę, aby to wszystko, co przed nami jest z Piśmem Świętym związane, z poznaniem Ciebie, mogło budować naszą wiarę. Prosimy o to przez Chrystusa Pana Naszego. No. Dobrze, dobrze. Znaczy, chcę powiedzieć tak, że nie będzie zagadek, która przymała prędzysowy, ale to może być zagadką, <laughs> więc nic nie będę mówił. <laughs> nic nie będę mówił. E, wezmę to pod uwagę. <laughs> o, dzięki, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, przypominam, co my właściwie robimy, co my próbujemy zrobić. Mianowicie my próbujemy przyjrzeć się temu, w jaki sposób Bóg pokazuje siebie, tak? W jaki sposób Bóg przychodzi do człowieka i to wspólne działanie, wspólna interakcja między Bogiem a człowiekiem no doprowadziła nas na razie do tego, że y, y, okazało się, to przypominam, co było poprzednim razem, y, że niewola babilońska y, stanowiła sytuację, w której y, właściwie ludzie stanęli przed y, doświadczeniem, że właściwie to Boga nie ma. Znaczy, przepraszam, że właściwie to oprócz Jachwy nie ma Boga, tak? I to jest doświadczenie bardzo dla nich trudne. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie, kiedy oni mówią, dochodzą do wniosku, że tylko Jahwe jest Bogiem, nie ma innego Boga oprócz Jahwe, oni dochodzą do wniosku, że Jahwe ich opuścił. Że Jahwe ich odrzucił. Tak? I tu jest ta cała trudność niewoli babilońskiej. Tak? To jest coś, co jest... Bardzo trudna, sytuacja bardzo trudna w życiu izraelskim. I y, y, widzimy więc Izraelitów zatem, którzy stają przed y, największym odkryciem swojego, swojej religii, największym odkryciem swoich czasów. Y, y, jest jeden Bóg, nie ma innego Boga. I oni to odkrywają. To nie jest y, element ich y, Jakiegoś dociekania logicznego. Po prostu oni stanęli przed sytuacją, w której w ówczesnym świecie, w sytuacjach ówczesnego świata, z jednej strony ciągle uważali, że inni bogowie mogą im pomóc, a potem, kiedy okazuje się, że inni bogowie no, są bezradni. Jeremiasz szydzi z nich i mówi, no gdzie są Twoi Bogowie judo? No, Wzywa ich na pomoc. Niech przyjdą ci z pomocą, tak? I, i, I w tym momencie, kiedy pada Jerozolima, kiedy świątynia zostaje zniszczona, no, okazuje się, że ci ludzie doświadczają, doświadczają jedyności Boga. I to jest moim zdaniem niesamowite. Tak? To, znaczy, to jest sytuacja, która jest nie do y, wymyślenia przez ludzi. To znaczy, tu, tu moim zdaniem widać właśnie to, że, że to Pan Bóg tak jakoś tym, tym kieruje. Y, po prostu stajemy w sytuacji, w której ci, ci ludzie, Izraelici, y, cóż z tego, że oni właśnie wyszli z niewiedzy, jak oni znaleźli się na pustyni. Trochę to podobne do wyjścia Izraela z Egiptu, prawda? Niby wolni, ale przed nimi pustynia. Tak, znaczy oni są w sytuacji, której, której są znaczy nie mogą wykorzystać tej wiedzy, o, prawda? To tak w skrócie tego to, to, co tam mówiłem zeszłym razem, mówiłem także o, o doświadczeniu doświadczeniu Ezechiela, który to Ezechiel właśnie tam na tej pustyni w pustyni w cudzysłowie. Na tej pustyni staje przed kimś, kto mówi, a ja jestem Jachwę. I Ezechiel mówi, a co ty tu robisz? Przecież ciebie tu nie powinno być. Jak to ty jesteś z tym narodem? Ty jesteś z tymi ludźmi, którzy odeszli od Pana Boga? Tak, jestem. No i to znowu jest pytanie, to jest znowu takie, takie, taka prowokacja z punktu widzenia Pana Boga. A to myśl dalej, a to zastanawiaj się dalej, a to wyciągaj wnioski. I to, to jest bardzo moim zdaniem ważne, że, że Jachwę zależy na tym, żeby człowiek po prostu myślał, po prostu szukał, po prostu stawiał jakieś takie no, pytania bardzo, bardzo ważne, bardzo istotne. No dobrze, cóż Izraelici z tym zrobili? Tak? Przypominam tamto, co było, po to, żeby przejść właśnie do następnego jakiegoś etapu. Otóż Izraelici przede wszystkim zaczęli w tamtym czasie badać teksty Pisma Świętego. Znaczy ktoś, kto zna historię tekstu Pisma Świętego może powiedzieć zaraz, zaraz, ale ten czas, ten czas jeszcze nie było tekstu Pisma Świętego taki, w takiej formie, jaki my mamy. Tak, rzeczywiście nie było, ale pierwsze jakieś próby yy, syntezy, pierwsze próby redakcji już istniały. I jak się wydaje, gdzieś tam właśnie w Niewoli Babilońskiej ta synteza yy, teologiczna. Te działania nad redakcją tekstu Pisma Świętego już zaczynały w ten czas jakoś następować. Czyli można powiedzieć, mamy, mamy jakieś zapiski, mamy jakieś teksty, które, które powstają w tamtym czasie. No, chociażby teksty, które cierpią ogromnie, wiele z kultury, literatury babilońskiej, ten, ten wpływ kultury babilońskiej na Pismo Święte jest bardzo ważny, bardzo mało zbadany, ale bardzo ważny i, i potem kultury perskiej. Więc zobaczcie Państwo, że w ten czas to się, to się wszystko tworzy. Ci ludzie właśnie zaczynają studiować Pismo Święte, czytać, redagować, dopisywać, formułować jakieś właśnie próby syntetycznego spojrzenia na swoją historię. Tak, często wymyślali różne rzeczy. Tak, no, tak, jak, tak jak wszyscy ówcześni ludzie. Ale, drodzy Państwo, no, jest to próba jakiegoś poszukiwania, jakiegoś zmierzenia się z tematem tego właśnie, że jest jeden Bóg i co z tego wynika. Ale... Tym podstawowym tekstem, czy podstawowym yy, źródłem przy pomocy, które stanowiło jakby podstawę yy, do tych poszukiwań, oczywiście był pięcioksiąg. Jeszcze może nie w wersji tej, tej takiej, no jak my oznamy znamy, my ten pięcioksiąg znamy, ale no w wersji takiej już yy, zawierającej wiele, wiele rzeczy, wiele spraw. I... Yy, yy, tam w tym pięcioksięgu i w także w księdze przede wszystkim powtórnego prawa, którą pamiętamy Jeremiasz, nie Jeremiasz, ci, którzy świątynię odbudowywali czy, czy remontowali, podobno znaleźli taką księgę. prawda? No wydaje się, że to skrybowie wcześniej ją tam podrzucili i można było ją znaleźć. Prawda? Ale ta księga najprawdopodobniej znalazła się też w niewoli babilońskiej. Tak? Zabrali ją ze sobą. I tam było napisane właśnie, że jeżeli będziecie mi wierni, to ja wam będę błogosławił. Jeżeli, ja, jeżeli wy będziecie mi niewierni, to ja was zniszczę. I oto oni mają tę księgę przed sobą i mówią tak, Bóg nas zniszczył. To znaczy byliśmy niewierni, byliśmy niewierni. O, to Pan Bóg jest prawdomówny. To Pan Bóg trzyma się swojego słowa. To Pan Bóg jest tym, który to, to słowo yy, no, yy, przestrzega tego słowa. Tak? I w tym momencie na, na takiej właśnie podstawie ci ludzie zaczęli mówić, dobra, ale w takim razie, jeżeli Bóg powiedział, że powiedział obie rzeczy, że jeżeli będziecie posłuszni, będziecie czcili moje imię to ja wam będę błogosławił, jeżeli będzie nie to ja was zniszczę. Bóg nas zniszczył i On jest prawdomówny i On dotrzymuje słowa. To co będzie, jak my zaczniemy no, być razem z Nim? Co będzie, jeżeli my zaczniemy żyć prawem Bożym? I zaczynają Izraelici tam, w tamtym środowisku właśnie mezopotamskim zaczynają, drodzy Państwo, no właśnie nie tylko czytać tekst Pisma Świętego, ale także zaczynają szukać jakichś sposobów na zwrócenie dróg ku Panu Bogu. Zaczynają rozwijać swoją duchowość. Po czym to widać? Początki faryzeizmu, przy tym proszę rozumieć dobrze słowo faryzeizm. Nie chodzi mi o ten faryzeizm, który y, y, mamy w Ewangeliach, tak? Czyli tacy obłudni ludzie, którzy tylko szukają, czyhają na Pana Jezusa, tak? Faryzeusze pierwotnie to są ci ludzie, którzy chcą dokładnie spełniać tekst Pisma Świętego. Te, te polecenia, które są w Piśmie Świętym. To był taki, jakby używać y, no, określeń dzisiejszych, taki ruch odnowy, tak? Ruch odnowy w Izraelu. Trzymajmy się tego tekstu Pisma Świętego bardzo mocno. I oni zaczęli to robić. Doliczyli się w tym tekście Pisma Świętego 613 poleceń, nakazów i zakazów i oni starali się te polecenia, nakazy i zakazy 613 codziennie wypełniać. To nie jest takie proste, tak? bo to trzeba zmienić trochę swoje życie, tak? Tak, zmienić swoje e, e, sposoby patrzenia na świat, punkty odniesienia, e, sposoby jakiejś reakcji, ale oni starali się. Tak? I to właśnie tam się zaczyna, w niewoli babilońskiej. W niewoli babilońskiej rozpoczyna się również cała e, historia, tak to nazwijmy, czegoś, co można by nazwać kultem synagogalnym. Znaczy, trudno nazwać to kult. Znaczy, nazwijmy to kultem, bo to, to jakiś kult jest. Tak? Nie taki jak świątyni jerozolimskiej, ale kult. Mianowicie, co to była synagoga? Izraelici zaczęli w tamtym czasie, ponieważ nie mieli świątyni, nie mogli do świątyni pójść, zaczęli, drodzy Państwo, gromadzić się w jakimś jednym miejscu, po to właśnie, żeby się modlić żeby czytać to Pismo Święte, które właśnie powstawało tak? żeby jakoś powiększać ten swój kontakt z Panem Bogiem najpierw były to brzegi rzeki no wiele miast ówczesnych było budowanych na brzegach rzek prawda? To, to w ten czas było tak no, przyjęte no bo skąd trzeba było wodę dla miasta brać prawda? To potrzebne to było no więc nad brzegami rzeki Żydzi się gromadzili i ci Żydzi tam po prostu modlili się, czytali Pismo Święte, właśnie studiowali te Pismo Święte, roztrząsali te Pismo Święte. My potem widzimy na przykład w dziejach apostolskich, kiedy święty Paweł w różnych miastach, gdzie się gromadzą Żydzi, dotyka czy spotyka tych, tych Żydów czy Żydówki, spotyka gromadzące się właśnie w tych miejscach nad rzeką. Prawda? nad takimi rzekami. Tak? I oni tam no, szli po prostu, Paweł, Barnaba, inni apostowie, żeby rozmawiać z Żydami, jeżeli w mieście nie było synagogi. Bo potem okazało się, że no, wypadałoby może jakiś dach nad głową mieć. Tak? Żeby jak będę czytał to Pismo Święte, żeby mi nie padało, tak? albo żeby nie było mi za gorąco, bo, bo słońce świeci. Tak? No więc wybudowano domy modlitwy. Synagoga nie jest świątynią, jest domem modlitwy, domem studiów, domem czytania Pisma Świętego. W związku z tym, zobaczcie, drodzy Państwo, że oni specjalnie wymyślili w tamtym czasie, początki właśnie są w Babilonii, w Mezopotamii, oni specjalnie wymyślili taką instytucję, którą później, później nazwano z grecka synagogą instytucje do tego, żeby koniecznie było miejsce, była sytuacja taka, że proszę bardzo, my możemy czytać Pismo Święte, my możemy się modlić, tak? My możemy iść jakoś do Pana Boga, coraz bliżej. I taki sposób spojrzenia, zobaczcie Państwo, że... No, przyniósł jakieś efekty, jakieś rezultaty. Zobaczcie, że ten pomysł, żeby budować synagogi, żeby zbierać zgromadzenie liturgiczne, czyli na przykład po to, żeby modlić się, tak? czy żeby tam salmami wielbić Pana Boga, to jest akt kultu, tak? nie, nie, nie akt ofiary, tylko akt kultu właśnie takiego, nazwijmy to, takiego duchowego. No to zobaczcie, że to potem się rozniosło na cały świat no i tej chwili nie ma świątyni w Jerozolimie, ale w bardzo wielu miastach są synagogi, tak? tam gdzie są Żydzi, tam jest synagoga. Przy musi być określona liczba minimalna Żydów, żeby w tej synagodze można było się zebrać. Tak? Także to, to nie jest taka prosta sprawa, to musi być odpowiednia ilość mężczyzn, żeby się tam zebrali. Myślę, że ci mężczyźni, którzy dzisiaj na sali są tutaj, nie starczyliby na to, żeby zebrać się i, i no niestety, <grych> znaczy, niestety... Ja nie chcę powiedzieć, że to, to niestety tylko tylu jest mężczyzn, tylko chodzi mi o to, że to, jest, że to musiało być dwunastu mężczyzn, tak? Dobra, dziesięciu, ale dwunastu to jest już zgromadzenie liturgiczne. Tak, więc no, na przykład w Wieczerniku już jest zgromadzenie liturgiczne, zobaczcie, tak, a tam się w ogóle, tak, żydowskie poza tym 120 osób się podobno w Wieczerniku, kiedy Duch Święty zstąpił, e, no to 120 osób to już w ogóle można by gminę założyć całą e, żydowską, prawda, więc to były jakieś te, te, te wiecie, e, e, tak, tak, tak, tak, tak, więc to... E, e, tam to się zaczyna. O czym to świadczy? No właśnie o tym, że ci ludzie zaczęli wyciągać wnioski z tego, jak pamiętacie, mówiłem bardzo mocno poprzednio, monoteizmu etycznego, tak? Że z czegoś chodzi o to, że to, że Bóg jest jeden, że myśmy doświadczyli Boga, ma wpływać na moje życie wewnętrzne, tak? Na moją moralność, na to, kim jestem i co robię. Moralność, czyli ja spełniam te, te, te przykazania, tak? ale moralność czy, czy jakieś powiedzmy życie wewnętrzne, czyli na przykład moja modlitwa. Tak? Czyli ja muszę bardziej zwrócić uwagę na Pana Boga po to, żeby, żeby ta, ten Pan Bóg był jakoś na pierwszym miejscu w moim życiu. Przy czym tutaj taka mała uwaga, że prosiłbym o to, żeby Państwo nie przenosili naszych chrześcijańskich sposobów rozumienia Pana Boga na tamte wspólnoty, tak? Bo to była zupełnie inna mentalność niż ta nasza tutaj. W czym ją na przykład widać? No, Pan Bóg w którymś momencie przez Cyrusa, króla perskiego, pozwala wrócić Izraelitom do Ziemi Obiecanej, a Izraelici nie wracają. Znaczy część z nich wraca, tak? Ale inni nie wracają. Dlaczego? Bo geszeft mają, tak? Po prostu mają interesy. Oni dadzą pieniądze. Bo wy idźcie, ale my zostajemy, tak? I to widać, to znaczy, żebyście temu się nie dziwili, że to oni są mało religijni, tak? Nie, oni byli na, na swój sposób, na, na, na tamtą epokę, na tamto rozumienie, na tamtą kulturę. Oni byli rzeczywiście religijni, tak? Natomiast właśnie przestrzegam przed tym, żeby nie przenosić naszej, e, naszego rozumienia już ile tysięcy lat później na tamte wypadki, no bo to jest trochę, to, to, to jest nie ta kultura, nie, nie, nie, ta, nie te punkty odniesienia, tak? nie, nie ta y, y, baza jakby tutaj całości. to dotyczy stricte e... tych, którzy byli wzięci z ziemi Judy, czy bo przecież północny Izrael był wzięty do niewoli znacznie wcześniej. A tu ja też ząbię, że w przeciągu 70 lat ludzie, którzy tam przyszli, musieli tak, no, bez żadnego przyjaciół przygotowania ciężko mm -hmm. dojść do jakichś majątków, żeby potem, prawda? W mm -hmm, mm -hmm. większości to no, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Czy jest gdzieś, są jakieś dowody na to, czy, czy, czy w ogóle jest taka myśl, że ci z kim nocy przygotowali mm -hmm, grunt, mm -hmm, mm -hmm. i ci z południa, jak przyszli, mm -hmm, mm -hmm. mieli jakieś... Hey. To znaczy, my dokładnie wiemy, że było właśnie tak, jak Pan powiedział, tak? że, że, że ci, którzy poszli do niewoli babilońskiej po zburzeniu Jerozolimy w tym VI wieku, na pewno spotkali gdzieś tam właśnie w tym międzyrzeczu, między rzekami, spotkali swoich pobratymców z dziesięciu, dziesięciu tych plemion północnych. Ależ oczywiście, że tak. Ale... Tak, tak, ale my mamy ten cały obraz napisany z punktu widzenia ludy. Oni jest kilka takich fragmentów w Piśmie Świętym, gdzie oni wyraźnie mówią, że już nie ma innego Izraela, tylko my, tak? To znaczy Ezechiel próbuje pokazać, że będzie wreszcie całość, prawda, ale... To też nie jest takie, że, że to oni powiedzieli, ach, no tak, już takie w ten sposób jest. Po, po prostu w, napisali to ludzie, czy, czy opisali te, te, te, te opisy tego pobytu w Babilonii, opisali to ludzie z pokolenia Judy ze swojego punktu widzenia. Po prostu to oni opisali. Przy czym Niektóre rzeczy tu zachęcam do lektury książek i artykułów księdza Chrostowskiego, który badał te, szukał tych właśnie pozostałości i na przykład pokazuje, że ogród Eden, czy pokazanie ogród Eden, to jest właśnie pozostałość asyryjskiej diaspory, a nie babilońskiej diaspory. Tak? Na przykład, tak? I tam oczywiście nie, nie jestem w stanie tej streścić taką grubą książkę. I to nie jest Pryma Prylisowy, żadna, naprawdę nie jestem w stanie streścić takiej książki, bo po prostu napisał taką książkę i to warto do niej, do niej e Ogród Eden, e wspomnienie czy coś tam asyryjskiej diaspory. Jest taka, taka książka i warto ją przejrzeć po prostu. No. No Asyrię, tak, tak, tak. Oni przez Asyrię zostały zabrani, rozmieszczeni, potem Babilonia zniszczyła Asyrię, więc w związku z tym w to samo miejsce deportowała następnych prawda, yy, z południa, tak. I to tam między innymi właśnie jest ta kwestia tego bogacenia się szybkiego. Eden jest, jest asyryjskie, tak według badań księdza Chrostowskiego, według jego badań, bo oczywiście są to pewne hipotezy, to można się z nim zgodzić, albo nie zgodzić, że mamy ma argumenty, prawda? Wracając, drodzy Państwo, zobaczcie, że to, to te przykłady, które dwa pokazałem tutaj, mają nam uzmysłowić, że jednak Izraelici zaczęli myśleć zgodnie z przymierzem, zgodnie z tym, co Pan Bóg do nich powiedział i zaczęli po prostu Powiększać jakoś swoją, swój kontakt z Panem Bogiem, tak? Swój kontakt duchowy z Panem Bogiem, tak? yy, Jakiś ten kontakt był, jakoś ten kontakt był przez te lata niewoli, jakoś umacniany przez Ezechiela. Zobaczcie, drodzy Państwo, Ezechiel jakże często... W wielu miejscach jego księgi to jest, jakże często jest tym, który pokazuje jakąś perspektywę nadziei. A to te wyschnięte kości, które przestały być wyschnięte, prawda? A to świątynia, która została odbudowana, prawda? Znaczy, to jest jakby. <śmiech> prorocy, właśnie Ezechiel, wychodzi naprzeciw tym Izraelitom i jakby no tak rozgrzewa ich, tak? Jakby, jakby dokłada do, do tego obrazu rzeczywiście Pan Bóg jest z nami, rzeczywiście Pan Bóg daje obietnicę powrotu, rzeczywiście Pan Bóg daje jakąś nadzieję tego, co, co dobrze byłoby, gdyby się spełniło, czy żebyśmy wrócili, tak? No i następuje w sytuacji politycznej, następuje, drodzy Państwo, pojawienie się Cyrusa, króla perskiego, tak? który podbija Babilonię i przejmuje władzę. No i król perski, właśnie Cyrus, wydaje dekret, który pozwala Izraelitom na powrót do ziemi obiecanej. Jeszcze więcej mówi, jak tam wrócicie, odbudujcie świątynię i módlcie się za mnie, tak? Co jest ciekawą rzeczą, dotąd Izraelici uważają Cyrusa jako kogoś no, bardzo ważnego w historii ich narodu. Niektórzy nawet, gdzieś tak czytałem, że uważają Cyrusa jako Mesjasza, tak? Że został posłany. Nie wiem, czy to tak bardzo wielka liczba Izraelitów o tym myśli, ale są pewnie tacy, którzy uważają, że to prawda, opatrznościowy człowiek posłany przez Boga po to właśnie, żeby uwolnić Izraelitów z niewoli tej babilońskiej. No i Izraelici mają wracać. tak, Mają wracać. I tutaj dochodzimy, drodzy Państwo, do Deutero Izajasza, tak? Bo treścią właśnie Deutero Izajasza to jest, czyli tego proroka, który, którego fragment od 40 rozdziału jest zamieszczony w Księdze Proroka Izajasza, ten właśnie prorok jest prorokiem wyjścia, ale to wyjścia właśnie z niewoli tej babilońskiej. I to wyjście, jak Państwo byście spojrzeli na... Mapę, nie dokonało się tak, jak oni tu przyszli, czyli tak zwanym żyznym półksiężycem, czyli z Palestyny na północ przez Syrię, dalej tam Liban, tu Liban, Syria, potem trzeba było zakręcić przez dzisiejszy Irak, Iran, prawda, i tu się osiedlili. Nie, nie. to wyjście miało być tak na po linii prostej, tak? czyli przez pustynię, tak? przez pustynię. I jakże wiele w tekście Deutoryzajasza jest właśnie takich fragmentów, które mówią, że każe wyrosnąć na stepie drzewom, żeby was odcieniały. Co jakiś tam czas każe wytrysnąć źródło, żebyście mogli swobodnie, tak pomalutku, tak z przyjemnym spacerkiem, żebyście mogli wrócić po tej strasznej pustyni, wrócić do, do swojego kraju. Nie martwcie się, tak jakbyście przeszli przez Morze Czerwone, to ja was teraz przeprowadzę przez pustynię, przez którą, gdzie tam nie można żyć, prawda, bo to tam jest pustynia pozbawiona życia. No i Izraelici wychodzą. Oczywiście to, ten obraz wyprowadzenia przez tą najkrótszą drogą jest obrazem pewnym idealnym właśnie po to, żeby pokazać, że, że to Pan Bóg tak bardzo się Zajmuje Izraelem. Oni pewnie wrócili no, normalną drogą, czyli taką właśnie tym żyznym półksiężycem, no ale to ważne, że oni wrócili tacy naładowani, wiecie, tak emocjonalnie, tak, tak duchowo, że o, wracamy do Jerozolimy wracamy, żeby my naród wybrany, wracamy, żeby czcić Pana Boga. Inna sprawa, że jak wrócili do ziemi obiecanie, zastali świątynię rozwaloną, więc dlaczego trzeba było posłać do nich proroków Ageusza i Zachariasza, żeby trochę ich tak nakłonić do tego, żeby odbudowali te świątynie, tak? Bo oni byli no, przerażeni, wiecie, jak pewnie podobną sytuację przeżywali nasi przodkowie, kiedy stanęli nad zburzoną Warszawą, prawda? Kiedy zobaczyli, no, co tu odbudowywać, tak? Wszystko, wszystko zwalone, tak? Więc coś takiego można by pokazać, jakąś paralele tutaj. Ale w końcu znamy, znamy sytuację. Wiemy, że ten pomysł na powrót, pomysł na odbudowę świątyni jakoś się powiódł. Jakoś to miało rzeczywiście miejsce. Ale ja chciałbym trochę wrócić jeszcze do Babilonii, jeszcze nie wyszliśmy z tej ziemi babilońskiej. Mianowicie Deuter Izajasz w kilku swoich miejscach pokazuje nam teksty, które wplecione w ten cały obraz błogosławieństwa Pana Boga dla Izraelitów są jednocześnie pierwszymi wprost powiedzianymi tekstami monoteistycznymi. Tak? Dotychczasowe teksty, które były w Piśmie Świętym, czy w innych miejscach teksty, które się znajdują, to są takie teksty, które pokazują nie wprost. Tak? Wyciągnij wnioski. E, powiedz, co, z te, co o tym myślisz. Tak? Natomiast tu Deutero Izajasza. To są teksty, które mówią wprost, bezpośrednio. No i pozwólcie Państwu, że ja trochę tym, nad tymi tekstami się nad tymi tekstami się trochę zatrzymam. Mianowicie zatrzymam się po co? Żeby zrobić malutką charakterystykę Boga. Tak? Znaczy to są teksty, które mówią, w których Pan Bóg mówi. Ja jestem Pan. Ja jestem Jachwę. Tak? Ale zobaczmy, co jest, co, co oprócz tego stwierdzenia ja jestem Jachwę, co oprócz tego stwierdzenia e, ten, że prawda Pan Bóg przez proroka i Izajasza cóż mówi? Pierwszym takim tekstem, który, na który chciałem zwrócić uwagę, to drodzy Państwo 41 rozdział, e, 41 rozdział e, tegoż Izajasza, e, Mianowicie, to jest czwarty werset. Ktoś działał to i uczynił. To, to znaczy powołanie cyrusa, bo tam wcześniej o cyrusie jest powiedziane. Ten, co z nicości wywołuje od początku pokoleń. Ja, Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi również ja będę. Pierwszy i ostatni. Jak to by po grecku było w takim stwierdzeniu? No, jesteście genialni, drodzy Państwo. Oczywiście, alfa i omega, tak? Pierwszy i ostatni. Zresztą to sformułowanie pochodzi bezpośrednio z apokalipsy, tak? Jestem pierwszy i ostatni. Ja mi jest alfa i omega, tak? To jest w apokalipsie. Zobaczcie więc Państwo, że tu jest jakiś, jakiś fragment charakterystyki Boga. Co to znaczy, że Pan Bóg jest pierwszy i ostatni? To znaczy, że Pan Bóg jest oczywiście stworzycielem, tak? I Pan Bóg, żeby posłużyć się Turchę Mickiewiczem, prawda? jego redutą Ordona, Pan wyrzekł słowo, stań się, Pan i zgini wyrzecze, gdy wolność i wiara od ludzi uciecze, gdy ziemię despotyzm i duma szalona zaleje jak Moskale redutę Ordona. Tak? Zobaczcie, drodzy Państwo, tak to w reducie Ordona Mickiewicza jest to napisane, ale właśnie o to chodzi, że pierwszy i ostatni tak? stworzył i powie, zgin, tak? Powiedział, stan się i zgin, też wyrzeczę. Hmm, przy czym to jest takie bardzo zawężone spojrzenie. Bo zobaczcie, drodzy Państwo, że mamy u, w siódmym rozdziale Daniela, proka Daniela, mamy stwierdzenie, że na tym wyniosłym i wysokim tronie siedzi kto? Przedwieczny przedwieczny, to znaczy ktoś, kto jest przed, tak? Ktoś, kto jest, którego czas nie, nie, nie chwyta, tak? On nie podlega czasowi. Ten czas jest dla niego czymś, co, co w ogóle go nie wiąże. To ludzi wiąże ten czas, natomiast on jest przedwieczny. I tak należałoby zrozumieć to sformułowanie, że ja jestem pierwszy, ja Jachwę, jestem pierwszy i ja jestem ostatni, tak? Dokładnie mówiąc, i z ostatnimi również ja będę, tak? To on jest tym, który jest poza czasem, poza przestrzenią. Zobaczcie drodzy państwo, taki obraz Boga nam ten 41 4 yy, pokazuje Mamy dalej czterdziesty, też 41 ciągle rozdział. Mamy, drodzy Państwo, tutaj taki fragmencik. Mianowicie, przeczytam trochę, trochę więcej, tak, to jest 21-24. Przedłóżcie Waszą sprawę sporną, mówi Pan. Przedłużcie Wasze mocne dowody, mówi Król Jakuba. Niech przystąpią i niech mnie objawią, niech mi, nam objawią to, co się nam zdarzy. Jakie były przeszłe rzeczy? Objawcie, abyście, abyśmy to wzięli do serca. Albo oznajmijcie nam przyszłe rzeczy, abyśmy mogli poznać ich spełnienie. Objawcie to, co ma nadejść w przyszłości, abyśmy poznali, czy jesteście Bogami. Zróbcie choć coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy to podziw z podziwem wszyscy oglądali. Otóż wy jesteście niczym i wasze dzieła są niczym. Obrzydliwością jest ten, kto was wybiera. Yy, zobaczcie Państwo, tutaj yy, jest nawiązanie do tego co, co, do tego wniosku, który został sformułowany w yy, w czasie niewoli babilońskiej, czy po niewoli babilońskiej, tak? Bogowie inni nie istnieją, tak? Otóż wy jesteście niczym, tak? Wy, bogowie, jesteście niczym, bo po prostu nie ma was, tak? To takie negatywne sformułowanie, nie, prawda, że Pan Bóg jest, tylko, że, że ci bogowie są, yy, prawda, yy, no, nie, nie ma ich tak naprawdę, Drodzy Państwo, tutaj przejdźmy do 42, 42 rozdziału. Znowuż próbujemy tutaj przeczytać tą tak zwaną pieś pierwszą pieśń sługi Jachwę. I tam jest coś takiego, nawiązanie do tego, co przed chwilą powiedziałem. 42:5 Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo. Rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Tak to co mówiliśmy, ja jestem pierwszy i ostatni, tak? I sześć. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłem dla narodów i tak dalej, i tak dalej. Ja, któremu na imię jest Jachwę, chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu i czci mojej Bożkom. Pierwsze rzeczy o to już nadeszły. Nowe zaś ja zapowiadam, zanim się rozwiną. Już Wam je ozna, oznajmiam, ogłaszam. tak Zobaczcie Państwo, tu jest pokazana... Oczywiście nawiązanie do tego, że Jahwe jest tym, który, który stworzył świat, ale także jest pokazane, że on jest władcą także przyszłości, tak? Który dokonał już czegoś, ale teraz jest tym, który pokazuje, że, że będzie dalej pracował, czy działał w przyszłości. I yy, nie ma bożków, tak? Jak to Pan Bóg robi? No na przykład znajdując swojego sługę, tak? Tego, tego sługę jachwę, tak, tego, tego, który był, o którym właśnie jest ta pierwsza pieśń sługi Jakwe. I drodzy Państwo, idźmy dalej, mamy kolejny, kolejny fragment, 43, rozdział werset od trzeciego. Albowiem ja jestem Pan Twój Bóg ja jestem Jahwe, Twój Bóg, święty Izraela, Twój zbawca. Nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Przywiodę z wschodu Twe plemiona i z zachodu Cię Pozbieram. Północy powiem oddaj, Południowi nie zatrzymuj. Przywiedź moich synów z daleka i córki moje z krańców Ziemi. No, jest tutaj, prawda, ten, ten Bóg, który właśnie zapowiada powrót. I czytam dalej, 43, tylko następne, następne fragmenty. Wy jesteście mi, dziesiąty, wy jesteście mi świadkami wyrośnia Pana i moimi sługami, których wybrałem, abyście mogli poznać i uwierzyć mi oraz zrozumieć, że tylko ja istnieję. Nie było takiego tekstu jeszcze w Piśmie Świętym, tak? Ja istnieję. Boga utworzonego przede mną nie było, i po mnie nie będzie. Ja, Pan, tylko ja istnieję. Poza mną nie ma żadnego zbawcy. To ja zapowiedziałem, wyzwoliłem, obwieściłem, a nikt ktoś obcy wśród was. Wy jesteście moimi świadkami, że ja jestem Bogiem. Owszem, od wieczności nim jestem. I nikt nie wymknie się z mojej ręki. Któż może zmienić to, co ja zdziałam? Drodzy Państwo, zobaczcie, to jest wprost. Wprost by powiedziane. Ten, to jest tekst ściśle monoteistyczny. Tak? Ja, Pan, tylko ja istnieję. Przede mną nikogo nie było. Nie ma innego Boga. Tak? I zobaczcie, drodzy Państwo, że te teksty, oprócz oczywiście no. objawienia Pańskiego, <laughs> Prawda? No, to Pan Bóg się objawia tutaj, zobaczcie, że są też tekstami, które mogły powstać właśnie w ten czas, tak? Tylko w ten czas Izraelici mogli to zrozumieć. Właśnie w tym momencie, kiedy oni, yy, znaczy te tekst, ten tekst, te, te słowa Pana Boga są potwierdzeniem tego, co oni doświadczyli, tego, co oni odkryli właśnie w yy, niewoli babilońskiej, czy w tej tragedii niewoli babilońskiej, tym, że to ona się po prostu stała, tak? To odkrycie tych ludzi, o właśnie tu, zostaje jakby umocnione bezpośrednim powiedzeniem Pana Boga tylko ja istnieję nie ma innego tylko ja jestem Bogiem owszem od wieczności nim jestem nie ma oprócz mnie innego Boga dalej dalej bo tych tekstów jest spory jak widzicie prawda tych tekstów jest tutaj trochę rozsianych czterdziesty tak? czwarty czwarty rozdział yy, szósty werset to mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel Jego Pan Zastępów ja jestem pierwszy i ostatni i nie ma poza bo, mną Boga któż jest do mnie podobny niech woła, niech to głosi niech mi dowiedzie kto przepowiedział przyszłość od wieków i to co ma nadejść niech nam objawi nie nękajcie się, ani nie przerażajcie. Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście mi świadkami. Czy, nie jest, czy jest jakiś Bóg prócz mnie, albo inna skała? Ja nie znam takiego. Tak. Zobaczcie, drodzy Państwo. Absolutna władza Pana Boga nad światem. Absolutna. Ym, idziemy dalej <laughs> idziemy dalej czterdziesty piąty rozdział i y, y, y, rzecz do Cyrusa. tak ja mocno ująłem cię za prawicę to jest pierwszy werset ja pójdę przed tobą pokażę ci skarby schowane i bogactwa głęboko ukryte Abyś wiedział, że ja jestem Pan, który Cię woła po imieniu Bóg Izraela. Z powodu mojego sługi, Izra Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazywałem Cię Twoim imieniem pełnym zaszczytu. Ja jestem Pan i nie ma innego. To jest piąty werset. Poza mną nie ma Boga i ja Ci przyparzę, przypaszę broń do pasa. Tak? aby widziano, że bezemnie mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan i nie ma innego. Patrzcie, jak, jak refren to się powtarza, tak? Jak refren to idzie. Yy, no, na przykład dalej, 45, 18. Ale bowiem, tak mówi Pan, stworzyciel nieba... On Bóg, który ukształtował i wykończył ziemię, który mocno ją osadził, który nie stworzył ją bezwładną, lecz przysposobił do zamieszkania. Ja jestem Pan i nie ma innego. Nie przemawiałem potajemnie w ciemnych zakątku ziemi. Nie powiedziałem potomstwu Jakuba, szukajcie mnie na próżno. Ja jestem Pan, który mówi to, co słuszne i oznajmia to, co jest godziwe. Hmm. No dobra, czytam dalej. Przedstawcie i wytoczcie dowody. Owszem, naradźcie się wspólnie. Kto zapowiedział to już od dawna i od owej chwili objaśnia, czy nie ja jestem Pan, a nie ma innego oprócz mnie? Bóg sprawiedliwy i, daw i zbawiający nie istnieje poza mną. A więc nawróćcie się do mnie, by, czy, by się zbawić wszystkie krańcy ziemi, bo ja jestem Bogiem i nikt inny, 22, to był 45, 22. Y, tak, przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język tam je przysięgać będzie, mówiąc, jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy, którzy się na Niego zrzymali. W Panu uzyska swe prawo i, chwałę, i chwały dostąpi całe pokolenie Izraela. Um, już nie będę czytał, dobrze? bo Można by dalej czytać, no. To, to do 49 rozdziału to jest bardzo, bardzo dużo tego. Na przykład, 40, na przykład 48, 15. Ja, to ja, ja mówiłem, ja przywoływałem, przywiodłem go i poszczęściłem mu w drodze. I tak dalej, i tak dalej. Ja w skrytości nie mówiłem od początku, tak. Jaki obraz Boga pokazany jest tym, w, tych, w tych fragmentach właśnie z tych rozdziałów 43 do 48, który tu przykładowo Państwu pokazuje, prawda, te teksty monoteistyczne, wprost teksty monoteistyczne. Jaki obraz? No po pierwsze Bóg jest jeden, tak? Bóg jest jeden i jeszcze tego jedyny, tak. Nie ma Boga poza nim dalej, jest to stwórca całego świata i twórca całego świata, tak, pan historii, ten, który w tej historii prowadzi, ten, który pokazuje e, Cyrusa, którego on powołał, on znalazł, on ustanowił i ten Cyrus w jego imieniu Pierwsza pieść sługi Jahwe jest często utożsamiana właśnie, że tym sługą Jahwe jest Cyrus. W jego imieniu ten Cyrus dokonuje właśnie tego podboju czy, czy, czy rozwiązania, może tak, bo podboju Babilonii, ale rozwiązania więzów Izraela. I ten Cyrus w jego, w Boga imieniu jest takim właśnie narzędziem tego, tego jedynego Boga, który mówi, a co mnie obchodzą inni bogowie? Ja jestem taki, że mogę być tam, gdzie są moi ludzie. Ja jestem taki, że mogę ich wyprowadzić w ten czas, kiedy chcą, kiedy oni chcą, pokazują, że chcą, chcą wyjść, chcą być z Panem Bogiem, tak? Proszę bardzo, wróćcie, tak? W tym momencie, tak? I, i zobaczcie, że ten, ten Bóg jest tutaj nakreślony w takich obra takim obrazie no, absolutnej wielkości. Czegoś, co jest obrazie, który pokazuje, że, że właściwie ten Bóg no, działa tutaj na ziemi, ale On jest jakby nieograniczony tą ziemią, nieograniczony czasem, nieograniczony przestrzenią. On jest Bogiem, który jest ponad tym wszystkim. Tak? Iż według swojego własnego mniemania, według własnego pomysłu po prostu realizuje to, co chce zrealizować. I zobaczcie, drodzy Państwo, z tego punktu widzenia możemy sięgnąć na przykład do powtórzonego prawa 6.4, tak? do tego tekstu, który wydaje się w większości za pierwszy tekst monoteistyczny. Nie, nie, nie, on nie jest pierwszy, bo powstał w czasach, no właśnie, niewoli babilońskiej. To, to jest tekst deuteronomistyczny, czyli z czasów niewoli babilońskiej. To jest ten tekst Rzema Izrael, Jahwe Elohenu, Jahwe Chat, tak? Czyli słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. Jeden. Tak? Wszystkich posiadający, wszystkim posiadającym piąte wydanie Biblii tysiąclecia, zwracam uwagę, że tam jest nie tak przetłumaczone, jak powinno być. W piątym wydaniu jest napisane: Pan Jedynie. Tak jest tam przetłumaczone, tak? Ale w piątym wydaniu, piąte wydanie, Pan jedynie, bo w czwartym jest Panem jedynym, no, Jachw jest jeden, tak, w tym znaczeniu, tak. Natomiast w piątym wydaniu jest Pan jedynie. No, tak, przetłumaczyli, no. jest to pewnego rodzaju y, synchronizacja, no, bo chodziło o to, żeby odnieść to do czasu właśnie Mojżesza, tak. Odnosik jest, ale jest tłumaczenie, jest. Tak, ale wszystko się zgadza, tylko to jest Pan jedynie, prawda? Natomiast jest to sformułowanie, które się nijak ma do tekstu hebrajskiego. Echad po hebrajsku znaczy jeden. Jeden. To, to się nie da inaczej tego przetłumaczyć. To jest interpretacja. Są współbieżne. Mniej więcej pi oko. To są, to są mniej więcej teksty z tego samego czasu. wojny babilońskiej. Tak. Tak. Tak. Tak. I dlatego jeżeli mówimy o, o tekście właśnie powtórnego prawa 6.4 to można to powiedzieć jako tekst, że to jest to tekst monoteistyczny, ale trzeba go wyciągnąć z kontekstu e, Mojżesza i wsadzić go w kontekst e, e, niewoli babilońskiej. Tak? Bo to jest, to jest ściśle e, no, właściwie wyznanie wiary Izraelitów, prawda? że jest jeden Bóg tak? i nie ma innego. No ale to zostało powiedziane, jak czytałem Państwu tu w dużych fragmentach, to zostało powiedziane u Deutery tak. I, I właśnie w tym miejscu trzeba by ten tekst z prawa gdzieś tu właśnie umieścić. Tak? Właśnie w tym miejscu. Zobaczcie więc Państwo, że jesteśmy no w samym centrum monoteizmu. Jesteśmy w samym centrum takiego no, spojrzenia na, na tego Pana Boga, który, który jest y, działający y, w historii. tak? Dał doświadczyć Izraelitom w niewoli babilońskiej, że nie ma innych bogów. I oni musieli uwierzyć, czy znaczy musieli w cudzysłowie oczywiście, musieli uwierzyć w jednego Boga Jachwę. A potem jeszcze właśnie, potem czy, czy współbieżnie, jeszcze daje tego Deutory który wprost o tym mówi w imieniu Pana Boga. Ja jestem Pan i nie ma innego. Nie przemawiałem w ciemnych zaokątkach ziemi. Patrzcie, jak często tu to proroctwo wychodzi, prawda, że, że Pan Bóg zapowiada przyszłość, tak? No, jest to jakiś dowód, według tamtych poglądów, jest to jakiś dowód na to, że, że Pan Bóg jest władcą całej ziemi, władcą całej historii. Tu się zatrzymajmy na chwilę, bo yy, yy, należałoby zadać pytanie, no dobrze, Bóg jest ponad wszystkim, czy poza wszystkim, tak? Bóg jest kimś, kto jest władcą, tak? Dobra, to jak On jest przedstawiony, w, yy, jak, jak On działa w tym świecie, w jaki sposób On działa w tym świecie? No, bo zobaczcie, drodzy Państwo, że on m, pokazany jest, że on tu coś, coś robi, tak? Ale zwracam Waszą uwagę, że on to robi przez ludzi. Że to nie jest tak, że, że, ten, że, że ten Pan Bóg jest. pokazuje się, przychodzi, staje i mówi: No, słuchajcie, to ja jestem, tak? Tak jak Abrahamowi się pokazał przy Krzaku Ognistym, tak? No, nie, nie, to, to nie tak. To, to nie, w, nie w ten sposób. Pan Bóg się pokazuje przez poszczególnych ludzi, których posyła. Kogo posyła? No, jak powiedziałem, Cyrusa, prawda? Ale zobaczcie, drodzy Państwo, że również tego sługa Jakwe, kimkolwiek on jest. Pan Bóg działa przez proroków, no chociażby tego Deuteryzajasza, o którym tu mówiliśmy, ale wcześniej przez Ezechiela, tak? I to jest ciekawa sytuacja, bo. Pogotowuje przygotowuje nas w ten sposób Pan Bóg na stwierdzenie, że Pana Boga, mówimy ciągle w Starym Testamencie, tak, żebyście dobrze pamiętali? Znaczy, pamiętajcie, że tam za kilkanaście metrów stąd jest obecność Pana Boga, prawda? w Najświętszym Sakramencie, więc nie myślimy o naszym chrześcijańskim spojrzeniu, tak? Otóż to nas, to o czym ja mówię, że, że Pan Bóg działa przez ludzi, tak? jest, drodzy Państwo, przygotowaniem nas do tego, że Boga nie ma w świecie. To znaczy, Bóg jest na tyle święty, na tyle jest nieuchwytny, na tyle jest, no właśnie, poza tą, tą sferą profanum, że, że tu właściwie Go nie ma. Że tu właściwie nie można Go zobaczyć. I kiedy troszkę później, w późniejszym lekkotekście właśnie Daniela, Daniel próbuje przedstawić tego, wizję tego Boga, to zwróćcie uwagę, że on w ogóle nigdy nie mówi, że to jest Bóg, tylko pokazuje różnymi takimi określeniami, że to chyba jest Pan Bóg, tak? Przedwieczny, cały w bieli, nieskazitelnej bieli, tak? Zobaczcie, to jest, to jest pokazane, jakby to właśnie był no, że, on jest, że on nie ma nic z tej ziemi nic w nim nie jest z, z tego takiego no, ziemskiego jakby działania, tak? Boga na tej ziemi nie ma Bóg na tej ziemi nie działa bezpośrednio no dobrze, to zapytamy fajnie, ale to w takim razie to, to, to co jest w świątyni? W świątyni jest szekina. W świątyni jest obecność. W świątyni jest kabod, chwała. Ale Boga tam nie ma. Szekina to nie jest Bóg. Kabod to nie jest Bóg. Co to jest? No Żydzi to różnie próbują pokazać. To jest przejaw mocy. Byłby to zatem awatar przejaw mocy, jest to jakieś stworzenie, bo nawet i takie, takie myśli były, że, że Shekinah jest stworzona. Tak? Cały system Izraelici sobie zrobili taki, tak jak Państwo byście się zainteresowali. Do czego? Mawiam tak przy okazji, jakbyście nie mieli co robić, prawda? Więc e, zachęcam do tego, żebyście postulowali trochę tego e, e, e, e, bla, e, judaizmu rabinistycznego, prawda? żebyście wzięli jakąś książkę jedną czy drugą i zobaczyli, jak te szyfrowy tam są pokazywane, prawda? To jest bardzo ciekawe, ale to pokazuje, że Boga na tym świecie nie ma, że Bóg nie jest, nie jest e, w tym świecie, tak? Hmm. Czy mamy jakiś dowód, dowód na to, że tego Boga nie ma? No, mamy. E, proszę Państwa, księga... Króleska, Króleska, Chyba Króleska, tak. I do tego jeszcze pierwsza Księga Króleska. Oj, tu ja mam tego to wszystko czytać strasznie to długie. Rozdział ósmy, pierwsza Księga Królewska, rozdział ósmy. Co to jest? To jest tekst, który pokazuje, że Salomon świątynię, którą wybudował, przeznacza Panu Bogu. Tak? Modlitwa, modlitwa konsekracyjna świątyni. I, drodzy Państwo, mamy tu takie fragmenty, które są właśnie... Potwierdzeniem tego, że y, y, y, Pana Boga tu nie ma y, Może gdzie tu zacząć czytać? No bo tekst jest dość długi tej modlitwy od, od, To jest rozdział 8, 22, a kończy się na 53, więc kawał kawał drogi y, y. Dobra, 26 czytam więc i teraz niech się sprawdzi, proszę Cię, Panie Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze, ojcu mojemu Dawidowi. Czy jednak, 27, czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebio, niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi Jego błagania o Panie Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, której dziś Twój sługa stara się Cię przebłagać, ubłagać Cię o to, aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na te świątynie. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś. Tam jest moje imię, Szem. Tak, abyś wysłuchał modlitw, które zanosimy do Ciebie na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błagania Twojego sługi, Twojego ludu. Izraela, ilekroć modli się będzie na tym miejscu, ty zaś wysłuchaj w miejscu twego przebywania, w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale i przebacz. Kiedy ktoś zgrzeszy przeciw swojemu bliźniemu, a później wezwie go do przysięgi, a on przyjdzie do przysięgi wobec twego ołtarza w tej świątyni, wtedy ty wysłuchaj w niebiosach i racz działać. Rozsądź między sługą twoim itd., itd. Kiedy twój lud spotka klęska, a oni się zwrócą do Ciebie, będą wzywać Twojego imienia, modlić się do Ciebie, błagać w tej świątyni, wtedy Ty wysłuchaj w niebiosach i przebać grzech Twojemu ludowi. No i tam dalej można czytać, bo no nie chciałbym Państwa tekstami tutaj zarzucić, za, za czytam tylko jako ilustrację, tak? jako, jako przykład. Tak? Zobaczcie, tu jest wprost powiedziane, wprost stwierdzone, Pana Boga tu nie ma, Jego nie ma w tej świątyni. Na świątynię patrzą Jego oczy. Na w świątyni jest Jego imię, Szem. Ale Boga tu nie ma. Bóg jest poza światem. Dlatego, zobaczcie, też skaczę do innego tekstu, pierwszego tekstu w Księdze Rodzaju, czyli do tekstu stworzenia. Zobaczcie, dlaczego Bóg stwarza słowem. Boga na tym świecie nie ma. Tak? to ten drugi rozdział, kiedy Pan Bóg lepi z ziemi, tchnie, tchnienie, prawda, to jest wszystko rozdział, który jest napisany o wiele wcześniej i pokazuje taki bardzo ludzki, antropomorficzny obraz Pana Boga, tak? Ale pierwszy, pierwszy ten rozdział stworzenia, opisu stworzenia w Księdze Rodzaju, zobaczcie, drodzy Państwo, jest absolutnym pokazaniem absolutnej od Absolutnego oddzielenia pomiędzy Bogiem a, a światem. Boga na tym świecie nie ma. Jest tylko świątynia, w której jest Szekina, Kabot, oczy patrzą, tak? E, imię, Szem. Czasem ludziom pokazuje się Malach, czyli e, anioł, tak? Czasem Bóg działa przez swoje dawar, słowo. Ale samego Boga tu nie ma. Tak. Samego Boga tu nie ma. Czyli zobaczcie, że mówię to wszystko nie tylko po to, żeby scharakteryzować Boga, bo, bo to jest też moim celem, prawda, że pokazać wam to objawienie Pana Boga, ale także żeby wam pokazać, jaka jest ważna rola pośrednika. Tak? Kogoś, kto jest między Bogiem a ludźmi. I Bóg sobie wybiera tych pośredników. To są właśnie na przykład prorocy. To jest właśnie na przykład cyrus. To są właśnie ewentualnie tam królowie, książęta, czy ktoś, no ktoś to przewodzi ludowi, tak? I y, ci ludzie, no właśnie pokazują jakby, mają jako, jako swój cel pokazanie, czy doprowadzenie ludzi do Boga. Czy Bóg, czy Bóg nie mógłby przyjść tak do ludzi i powiedzieć, słuchajcie, no to chodźcie, tak? Yy, znaczy, no, z tego, że nie przyszedł, znaczy, przyszedł dopiero w Jezusie Chrystusie, prawda? Jezus Chrystus jest Bogiem, prawda? A wcześniej tego nie zrobił, widać, że to nie było takie proste, tak? Że to nie było tak, że Pan Bóg mógł w każdej chwili jako osoba stanąć pomiędzy ludźmi i powiedzieć, no dobra, to ja jestem Bogiem, w takim razie to wy chodźcie ze mną, tak? No nie. Jezus przyszedł dokładnie w tym czasie, w którym mógł przyjść. Dokładnie w tym momencie historii. On nie mógł w innym momencie historii przyjść. Mam nadzieję, że mi się uda jeszcze to pokazać. Tak? Znaczy w następnym jakimś tam spotkaniu naszym. Ale, ale chcę Wam pokazać, że, że to takie... Mm, Ej, to, czy to, że ja mówię, że nie może nie oznacza, że Pan Bóg nie może, bo w Jezusie przyszedł, więc to widać, że może tylko nie może w znaczeniu tym, że człowiek nie jest przygotowany na to, żeby go jeszcze przyjąć. Tak? w tym znaczeniu tak Na razie musi zobaczyć, że jest jeden Bóg i że on jest Panem całego świata, ponieważ nie jest na tym świecie tak On działa w tym świecie, ale nie jest w tym on nie jest w tym świecie, nie jest, on nie jest taki, jak ci bogowie, którzy są w okolicznych narodach, tak? Bo ich posągi można było zobaczyć. Bo ich posągom można było składać kadzidło, czy tam jakieś inne ofiary, prawda? To nie jest taki sam Bóg. I, i zobaczcie, drodzy Państwo, że to jest takie jakby... Cofnijmy się trochę naszym, naszym myśleniem. Zobaczcie, jak pokazywałem wam, że, że Izraelici zaczynają używać no, do określenia Boga, zaczynają bardzo często używać w poprzednich wiekach te, te określenia, które są określone czy od, odnoszą się także do Baala, tak? I mówimy o czymś takim, co się nazywa baalizacją kultu Jahwe, tak? I tu w którymś momencie po niewoli babilońskiej następuje takie ciach, tak? Ja jestem Pan i nie ma innego, nie ma innych bogów. To znaczy, Jachwę, gdzie Ty jesteś? On jest poza światem, tak? To jest tak, że to odcięcie jest, jest y, odcięciem od świata w ogóle, tak? W świecie nie ma Boga. Bóg jest poza światem czy ponad światem. Tak? Czy jak to inaczej nazwać? No, mam nadzieję, że Państwo to jakoś tam wyobrażają sobie. tak? Mamy świat i mamy Boga, który jest poza światem. Czyli nie poza kulą ziemską, bo i w ten czas kuli ziemskiej nie było. Ja zaraz pokażę, jak wygląda ten cały świat ich. Ale jest, jest poza światem. On nie jest w tym świecie. Ale w zamieszkała w to jest ta yy, mądrość. Też mądrość właśnie tutaj... A to jest kabot, jest chwała, tak? Kabot jest, ale to jest kabot. To nie jest Bóg, tak? I so Ezechiel tam... To, to, ten tekst Ezechiela, tego rydwanu Jachwę jest w ogóle bardzo ciekawy, bo on, nawet w polskim tłumaczeniu to jest ujęte, że on widzi, jakby od tego, co wyglądało jak biodra, w górę i jakby od tego, co wyglądało jak biodra w dół, był ogień. Czyli coś, co jest yy, nieuchwytne, prawda? Nie, nie do określenia, nie do pokazania, tak? To jest jakby, zobaczcie, drodzy Państwo, więc i on widzi jak, jakby yy, postać człowieka, tak? To, to nawet nasze tłumaczenie to pokazuje, że to jest, yy, że yy, to właśnie to nie jest Bóg, <tuszyk> tak? To, to nie jest ta osoba, tak? Chociaż wiadomo, że tu Bóg jest jakoś obecny. Przez co? Przez właśnie ten, te swoje, no właśnie, jak to nazwać? Przejawy mocy, tylko ja nie chcę używać słowa przejawy mocy, bo przejawy mocy natychmiast Państwu, którzy się interesują trochę kulturą, natychmiast przywołuje na pamięć kulturę indyjską, hinduską i mamy już awatary. A to nie są awatary, Tak? bo awatary w którymś momencie mogą być osobami to tylko ewentualnie właśnie mądrość mogła być mądrością osobioną na terenie Pisma Świętego a nie ma czegoś takiego żeby to były osoby tak? chociaż później, później, później Szekina jest osobą tak? co to jest te, te, te właśnie Dawar, Szem Y, kabot, y, chochma, y, Ruach, y, Szekina, y, co tam jeszcze zapomniałem jeszcze powiedzieć? Malach, tak? Co to jest? No, coś takiego. No, znaczy, coś przy pomocy czego Bóg wchodzi w historię. Żeby pokazać Państwu, ale tylko dla ilustracji, ja nie mówię, że tak było. Tak? Chodzi mi o pewną, pewne skojarzenie. Wyobraźcie sobie. Tron Jachwe w otoczeniu ognia, tak? I ten tron Jachwe chce zbliżyć się do Mojżesza. I co Mojżesz widzi? Krzak gorejący. Tak? Po prostu na zderzeniu się z rzeczywistości z ludzkiej, z rzeczywistością Boga następuje coś co jest nieuchwytne, ale jest znakiem obecności Boga. Tu akurat w przypadku kraka grojącego ogień, tak? tak? Przecież to mówię, yy, nie mówię, że tak było, tak? Tylko pokazuję Państwu, że można by to sobie tak właśnie wyobrazić, że, że te dwie coś tak się zetknęły ze sobą. No tak, tylko że przed Panem Bogiem jest ogień, więc ta rzeczywistość zaczęła się palić nasza, tak? tak także zobaczcie, to, to, tak to jakoś wygląda. No. Yy, ten obłok, który zakrywał namiot spotkania, tak? czy ogień, który ten obłok, który wydawał się ogniem, jak zapadła noc, przynajmniej od spotkania. Zobaczcie, to jest wszystko takie teksty, czy takie, takie obrazy, które nam pokazują. Bóg jest niematerialny. Nie można Boga pokazać. Nie można Bogu nic tutaj, to, no, w jakiś sposób no, opisać tego Pana Boga. I dlatego ten Daniel, Daniel, dobrze, Daniel w taki sposób w tym siódmym rozdziale opisuje tego Pana Boga, tak? Opisuje nie opisując. Pod łóżkiem, nie jest miejscem gdzie przybywało imię. No właśnie ta Szekina, Zobaczcie Państwo, że jesteśmy w bardzo ciekawym punkcie, tak bym to powiedział. Ciekawym punkcie, bo on jest trochę inny niż nasz, tak? Dlaczego? Wyprzedzając trochę. Ponieważ niesamowitą rzeczą jest to, że Bóg stał się człowiekiem. To jest coś niesamowitego. Bóg wszedł w historię, tak? I Żydom to się nie mieści w głowie i wcale im się nie dziwię. Prawda? To z punktu widzenia tego, co ja mówię, to wcale im się nie dziwię. Tak? I my mamy takie właśnie chrześcijańskie spojrzenie, że co to jest problem, że Bóg był z nami? No nie ma żadnego problemu. On chciał być z nami, narodził się w Betlejem, tak? No tak, ale jeżeli mówią, zara, to nie jest Bóg. No, jak, jak, jak Bóg, jak ktoś, kto jest niematerialny, może zejść tutaj do, do, do, do, do, do świata? No? Gdybyście Państwo, przepraszam, nie mogę oprzeć się dygresji i to nie jest projektowy dowcip. Mianowicie, gdybyście Państwo czytali teksty, no powiedzmy teksty apokryfów, to między innymi są tam takie apokryfy, gdzie przedstawione jest narodzenie Jezusa w ten sposób, że to położna opisuje narodzenie Jezusa że najpierw Maryja, jakoś tam widać było, że jest brzemienna, a potem zabłysło światło w jaskini i pojawił się mały Pan Jezusek. Tak, tak wyglądało według niektórych ludzi narodzenie Pana Jezusa. Tak? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, to jest rzeczywiście tajemnica nie do przejścia, czy jakby no, do zrozumienia, to tylko przyjąć, tak? Bóg chciał wejść w historię, chciał wejść, w, stać się człowiekiem, tak? Bóg człowiek, Jezus Chrystus, tak? Niesamowita rzecz. I niektórym to się po prostu w głowie nie mieściło, że to może, takie coś może być, i wymyślili sobie właśnie, że, że pan Jezus był, narodził się ze światła, tak? Żeby po prostu nagle, ciach, światło zabłysnęło w Beatlejemskiej stajence i już mamy Pana Jezuska, prawda, małego, który dalej się rozwija, tak? No. Chwili, jest, chwili, chwili, chwili, chwili, chwili, chwili, tak, tak, to, to jest potem, jakby na ten temat wypowiedziały się sobory potem, prawda? Bo właśnie było takie, to było ta, ta, to ścieranie się, prawda? Ta, ta walka, to próba próba dojścia do tego, jak to jest, że Bóg może, Bóg poza światem, Bóg odwieczny, wszechpotężny i tak dalej, jak może stać się człowiekiem. Tak? No ale tu, drodzy Państwo, już wchodzimy w rzeczywistość, która nie jest w Biblii, tak? znaczy już chodzimy w rzeczywistość Kościoła pierwszych wieków, którzy musieli to, to zrozumieć, przyjąć to jakoś, wyrazić to jakoś, żeby nauczać potem. No a mieliśmy się zajmować Pismem Świętym, więc, więc pozwólcie Państwo, że nie będę tam szedł, chociaż specjalnie tego dotykam, żeby Wam pokazać, że to jest jedno z drugim powiązane. To, to, to nie jest jakaś mm, rzeczywistość, że tu było tu Stary Testament, tu Nowy Testament i mamy yy, prawda, coś tam. No nie, chrześcijaństwo jest czymś, co wynika, co, co w, sięga swoimi korzeniami i to, to, to są spory, to są, to są y, kwestie do, do, do przemyślenia, zobaczenia, y, poszukania. Tak? Bardzo ciekawe rzeczy. Zachęcam Państwa do czytania i studiowania historii, y, historii dogmatów. Historii tworzenia się teologii. To jest... Pasjonująca rzecz. Ale tylko w ten czas, jak Pismo Święte przeczytacie, przestudujecie, jakbyście nie wiem, jeszcze mieli trochę wolnego czasu, to bardzo proszę tym się ewentualnie zająć. Dobrze, puśćmy dalej, wróćmy do, do, do tego tutaj opisu, bo myślę, że warto by w tym miejscu pokazać świat. Tak? Bóg jest poza światem. To znaczy, gdzie jest ten Bóg? Tak? I jak to dobrze, że mam tutaj tę tablicę, to mogę ewentualnie ją wymyślić, czy zapełnić trochę. Przy czym, gdyby teraz ktoś przyszedł na nasze spotkanie i powiedział, że takie bzdury mówię, to od razu mówię, że to jest obraz tekstu, który znajduje się w tekście Pisma Świętego. Dwa, trzy tysiące lat temu tak? czy nawet 4000 tysiące lat temu, więc y, proszę mnie nie y, posądzać o to, że ja y, jestem y, z tego y, części społeczeństwa współczesnego, które się nazywają płaskoziemcami, tak? uważają, że ziemia jest płaska. Tak? Nie, nie uważam w ten sposób, żeby nie było, nie uważam w ten sposób, natomiast w Piśmie Świętym tak jest to pokazane, więc mówimy o tekście, y, starożytnym tekście y, y, Izraelskim. Więc tak, mamy płaską ziemię. Płaska. Ziemię i to nie jest Primaporizm. Naprawdę tam jest tak napisane. Słucham. No. To znaczy. Nie spadł Nie, nie spadł, ale y, myślę, że myślę, że.. Y, Słam. Co chodzą? to znaczy nie do góry nogami, bo tam, no, ja, nie, ja nie, nie, nie ściągajcie mnie Państwo na fizykę, no. Ja <laughs> bo, bo ja, mm, pasjonuje mnie astronomia, ale to nie znaczy, że muszę na wykładach z Pisma Świętego tutaj opowiadać o takich rzeczach. Co zresztą jest bardzo pasjonujące, ale to jest zupełnie inna kwestia. Ale mamy płaską ziemię, <głyska> płaska ziemia. Yy, ta ziemia płaska, Opiera swoje no, no się, opiera na jakichś słupach. Nie mamy powiedzianego, jakie to są słupy. Tak? Nie mamy takiego czegoś powiedzianego. Mamy natomiast powiedziane, że na wysokości tej ziemi tu jest woda. Tak? Tu, jest, tu jest woda jedna, a tu jest woda druga. Czyli e, woda, która jest nad sklepieniem, sklepienie zaraz narysuje, i woda pod sklepieniem, czyli woda pod spodem. To też się bierze z tego, że wystarczy w ziemi zrobić dziurkę i woda leci, prawda? A czy trzeba wiedzieć, gdzie tę dziurkę zrobić, ale no, tam stamtąd też woda leci, tak? Ale są ciekawe, drodzy Państwo, takie fragmenty, na przykład w późnych tekstach jak księga e, e, Hioba, które czy e, księga Hioba tak też czy Księga Kocheleta, która mówi o ciemności pierwotnej. Gdzie jest ta ciemność pierwotna? Otóż tutaj. To jest ta ciemność pierwotna, tutaj, tak, pod spodem. I tutaj gdzieś żyje jakiś straszny potwór, lewiatan, rachab, albo coś tam takiego, tak. I... Yy... Ciekawą jest rzeczą właśnie w księdze Hioba jest coś takiego, że może być taki krzyk człowieka, krzyk rozpaczy, który obudzi lewiatana. Tak? Jest taki pogląd, jest taki, taki pomysł w Piśmie Świętym, taki fragment w Piśmie Świętym. I tu jest odniesienie oczywiście do różnych, do różnych mitologii, które tutaj są, Gdybyśmy czytali znowu apokryfy, to na przykład w księdze Henocha jest obraz czegoś takiego, że Henoch widzi jakąś bardzo głęboką dolinę tutaj w tym powierzchni ziemi, gdzie widać te otchłań, tak? On może zobaczyć te otchłań, tak? To jest u Henocha, tak? Przy Henocha tego słowiańskiego. Nie, przepraszam, etiopskiego, bo jest jeszcze słowiański, jest jeszcze hebrajski. Więc tam można to zobaczyć, tak? Czyli mamy, drodzy Państwo, jakoś tutaj ten, tę płaską ziemię na czymś powiązane. W drugim dniu stworzenia Pan Bóg nakrył tę ziemię nakrył sklepieniem. Nakrył sklepieniem. I to sklepienie o przezroczystości kryształu oddziela górne wody od dolnych wód. tak? I gdybyśmy teraz chcieli na podstawie różnych tekstów, nie tylko tekstu Pisma Świętego, bo w tekście Pisma Świętego jest powiedziane o... Na przykład Paweł mówi, że został porwany do trzeciego nieba. Więc mamy jakąś hierarchię tych nieb. tak? Ta hierarchia jest próbują teraz odtworzyć na podstawie y, y, różnych innych tekstów, które to nam pokazują, także i apokryficznych, no ale one są jakimś świadectwem wiary czy, czy myślenia, kosmologii tamtych ludzi. Tak? Mianowicie y, jest ta, to, ta, to sklepienie tak? przezroczyste. W nim są zaworki, tak? a to zaworki dla wiatru, a to zaworki dla deszczu, a to zaworki dla gradu, prawda? No tam... I pierwsze niebo jest dokładnie nad tym sklepieniem. To jest pierwsze niebo. W pierwszym niebie jest cała maszyneria. A to te kurki, a to jakieś tam do pociągania czegoś, a to wiatrownice, prawda? Żeby jakoś to wszystko... Yy, coś tam, prawda, yy, działało. Teraz. Mamy, drodzy państwo, drugie niebo drugie niebo, w którym znajdują się sprawiedliwi, dobrzy, prawda, tacy, no, ci, ci ludzie, którzy zostali yy, przez Pana Boga zaproszeni do nieba, tak? Przy czym jest tu hierarchia, tak? Ci ludzie, ci bardziej tacy sprawiedliwi są w trzecim niebie, tak? Są w trzecim niebie. Teraz mi już nie starczyło tej Trochę zacząłem za wysoko rysować. Bo, drodzy Państwo, mamy czwarte niebo, w którym to niebie są aniołowie. Tak? Aniołowie. To już nie jest świat dla ludzi. tak? Ludzie mogą dojść do trzeciego nieba, nie dalej. I Paweł został porwany do trzeciego nieba. tak? E, piąte niebo zajęte jest przez... E, Herubinów, Serafinów, trony, zwierzchności, władze. To, co tam Paweł wymienia, prawda? Słucham? Panowania. Panowania, tak. To są wszystko aniołowie, archaniołowie, tak? Czytajcie apokryfy, albo nie czytajcie. Znaczy ja, ja zasypiam, jak to czytam, bo to jest nudne może za, o, za trzy lata będziemy mieć apokrywy, prawda? E, drodzy Państwo, e, bo dlaczego? Bo tam są właśnie te systemy tych archaniołów, tak? eony jakieś, jakiś tam ten archanioł stworzył tamte eony, no strasznie to jest dużo. I tu są ci właśnie w piątym niebie. Pozwólcie, ja się przesunę tutaj. W szóstym niebie nie ma nic oprócz ognia. Tu jest ogień, sam ogień, Dlatego nie można tam przejść, tak? Nie można iść dalej. I w tej wizji Izajasza VI rozdziału ten archanioł, przecież płonący, Saraf, prawda, serafin, wziął z ołtarza szczypcami ten węgiel, prawda? Ten węgiel szczypcami wziął, tak? On nie mógł do tego pojść, bo dojść do tego, bo ten ołtarz jest święty. Ten ołtarz jest no, samym bo, pokazaniem Pana Boga, czy, czy to takim y, czymś, co symbolizuje Pana Boga, czy wyraża Pana Boga. To jest absolutnie święty. Serafin z piątego nieba nie mógł wejść tam bliżej, tak? I tu jest siódme niebo, w którym mieszka Pan Bóg w którym mieszka Pan Bóg. To, co tu pokazałem, przejawia oj, muszę się spieszyć, przejawia się, drodzy Państwo, czy mogę to zacząć? Nie? Ale potrzebuję tablicy. Wiecie Państwo, gdzie jest ten, znaczy, a może to powiem. Jak patrzymy na to, to rozumiemy autora listu do Hebrajczyków, który mówi, że tu Jezus rzucił kotwicę, tak? Nie, raczej nie będzie. Że Jezus rzucił kotwicę, ale nie do przybytku tego na ziemi, tylko do samego nieba, tak? Dzięki Jezusowi, to mówili do Hebrajczyków, dzięki Jezusowi my stąd jesteśmy w stanie tu pójść, tu, tak? To jest niesamowita sprawa chrześcijaństwa, ale to ja to trochę tylko, trochę tylko marzę, bo co chcę zrobić, drodzy Państwo? Chcę mianowicie pokazać Państwu może będę rysował czerwonym albo zielonym chcę Państwu narysować świątynię w Jerozolimie. Mianowicie, zacznijmy od końca. Mamy święte świętych, do którego wchodzi arcykapłan raz w roku. Mamy dziedziniec kapłanów. Tu są y, ołtarz, y, świecznik, y, chleby pokładne. Pamiętacie? Słucham? No tak, tak. Może to, gdzie oni umywali te prawda kończyny. Dalej mamy... Y, mamy dziedziniec mężczyzn, tak? Dalej mamy dziedziniec kobiet, tak? I tu są poganie dopiero. I tu są dopiero poganie. Zwróćcie uwagę, że to jest paralelne, tak? Paralelne. Do Boga, mamy świątynię jerozolimską, do Boga nie można dojść. Ja, Poganin, w ogóle nie mogę myśleć o tym, żeby tam wejść. Tak? Na świątyni jerozolimskiej tu wisiały takie tablice, że będziesz ukarany śmiercią, jak wejdziesz. Tak? Zachowały się te, znaczy jedna tablica się zachowała, więc e, można ją przeczytać po grecku. tak? Zobaczcie, jestem kobietą, tak? nie wejdę dalej. Tak? Nie jestem kapłanem, no to ja nie wejdę tu. Ja muszę być arcykapłanem i tylko raz w roku, tak? Idę do świętego świętych. A tam nic nie ma. Tak? Pamiętacie, jak o Oktawiusz chyba, czy Oktawian, jak tam, Pompejusz, tak, Pompejusz, przepraszam, Pompejusz wchodzi do, do, do świątyni jerozeimskiej. Pamiętacie Państwo? I on był zdziwiony, że tu pajęczyny, tak? Że tam, dobrze, no, no, nic nie ma, tak? i był zdziwiony tą samą, to, tą sytuacją, więc zobaczcie, drodzy Państwo, to wszystko, co tutaj pokazuje, pokazuje nie tylko, po, żeby zainteresować Państwa, po, Państwa płaską ziemią, bo to, to też nie jest e, moim, moim celem 1 kwietnia. E, Boże, nie, nie, ja jestem przeciwnikiem płaskiej ziemi, pustej ziemi też zresztą. E, drodzy Państwo, tylko chcę wam pokazać, że, że ta koncepcja Boga, który jest poza światem, Boga Wszechmocnego, Boga Wielkiego, Boga, który no, no, odbija się w rozumieniu świata i w rozumieniu świątyni. tak? To jest coś, co, co jest um, paralelne. Tak? I to, to stąd wynika. Tak? To stąd wynika. No Jest godzina dziewiąta i ja muszę kończyć, no ale przecież tyle jeszcze jest do powiedzenia. No Ech. Słucham? No, stworzeniami Bożymi, a tak dokładnie to nie wiemy, kim. Tak? To czy do. do, do. No, no dobrze, no dobrze, ale, ale to są nazwy. Tak? To są nazwy. Natomiast, kim jest ten anioł? Kim są te trony, panowania, zwierzchności, władze? No, do, do, kto to jest? Nie mam pojęcia, tak? Nie mam pojęcia. Yy, tak, jestem nieprzygotowany, ale zastanawiam się, że w, na świecie nie ma nikogo, kto by na to pytanie odpowiedział. Tak. <grych> tak, a dlaczego my o tym nic nie wiemy? Bo człowiek może dojść tu, a oni są tu. I po prostu nie mamy, nie mamy możliwości jakkolwiek pójść dalej, tak? I pozwólcie Państwo, a ja to już absolutnie na sam koniec, wyobraźcie sobie teraz e, opis świata Ptolomeusza, tak? Że to wszystko po, tych, to, po, tej, po tej krąży, prawda? To są sfery niebieskie, tak? To są sfery niebieskie. I co Kopernik zrobił? Eee, przerobił, to znaczy <śmiech> zmienił, zmienił układ i już ten czas nie było płaskiej ziemi, żeby nie było. O dobrze, i tym optymistycznym akcentem, że ziemia nie jest płaska, tylko okrągła, skończmy, drodzy Państwo. Bardzo Wam dziękuję. Następnym razem będziemy coś mówili. Pomodlimy się w tym miesiącu, a także dzisiaj, pomodlimy się, podziękujemy Państwowi za wspólne spotkanie, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.